Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 8 grudnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 215 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam się z Wami i chciałbym dzisiaj ponownie opowiedzieć troszkę o Split Film Fest 4, czyli o największym, najważniejszym festiwalu kina gatunkowego, ukierunkowanego na horror w Polsce. Po raz kolejny nie wiem, które już w tym roku będę mówił o Split Film Fest to jest zabawne, bo naprawdę od stycznia, czy w ogóle od poprzedniej edycji ja tyle razy gdzieś tam wspominałem o tym festiwalu na różnego rodzaju eventach, konwentach nie wiem, konferencjach naukowych czy przy okazji innych wystąpień że to jest głowa mała w, roku, w ubiegłym roku byłem naprawdę zachwycony i dlatego no, szczerze polecałem ten festiwal i też jakoś tak często nawet to spontanicznie wychodziło, że o nim wspominałem, bo wiecie, gdy się mówiło o współczesnym kinie grozy przez ten rok, no to trudno było nie wspomnieć o produkcjach wyświetlanych w ubiegłym roku na Splat Film Fest. To się jakoś tak spontanicznie kręciło, ale to co zrobiliśmy w trakcie samego festiwalu to przebiło absolutnie wszystko, bo jak pewnie większość z Was wie przez te 7 dni edycji lubelskiej y, nagraliśmy 7 relacji z kolejnych dni, każdego dnia wieczorem, właściwie wieczorem w środku nocy y, nagrywaliśmy z Adrianem czy znaczy jeżeli Adrian był na miejscu, bo też przez chyba dwa dni go nie było, wtedy nagrywałem solówki, ale gdy tylko był na miejscu to nagrywaliśmy razem relacje z każdego kolejnego dnia. Do tego jeszcze jednego dnia też jakoś koło północy nagrywałem wywiad z Moniką Stolat, czyli z organizatorką Spread Film Fest, co dało w sumie w tych ośmiu nagraniach 5,5 godziny relacji z festiwalu znaczy na żywo. No, to nie było nagrywane jakoś tak na bieżąco po każdym filmie, no ale w sumie na żywo tak na miejscu w Lublinie po każdym dniu 5,5 godziny. Jakaś absurdalna ilość. Rok temu to podsumowanie też było całkiem długie, nie wiem, czy miało 3,5 czy 4, czy ile. Już nie, nie sprawdzałem tego, już nie będę teraz szukał, ale cieszę się, że teraz to podzieliliśmy jednak na 7 plików, że tego nie montowaliśmy, tylko wrzucaliśmy e, tak jak leciało. Tam jednego dnia troszkę musiałem pociąć, drugiego dnia też troszkę no, nagrywałem na raty i jeszcze na kilka ścieżek, więc też mi tam chwilkę zajęło sklejanie, no, ale nie było takiego typowego odsłuchiwania, jakichś tam poprawek, wycinania E. Y. I to, co poleciało, jest w miarę surowe, a efekt końcowy myślę, że jest nie najgorszy. SIG napisał na takiej naszej zamkniętej grupie Konglo, że to jest jego zdaniem do tej pory chyba najlepszy event i że bardzo przyjemnie mu się tego słucha. I w sumie no, cieszy mnie to. Ogólnie feedback na razie jest nie za duży. Tam kilka osób tylko gdzieś tam na priwie wspomniało, że bardzo fajna relacja. Ja jestem, no nie będę tutaj szczególnie skromny, jestem strasznie zadowolony, bo to jest zawsze troszkę, wiecie, stresujące, takie nagrywanie bez przygotowania i potem rzucanie tego bez montażu. My jednak pracujemy inaczej, my, znaczy w sumie nie wiem jak teraz jest z Mando i Jerem, ale ja bardzo często robię duży research, nawet taki może i niepotrzebny do pewnego stopnia, bo w przypadku filmów często czytam recenzje zagraniczne, wchodzę na Rotten Tomatoes, na nie wiem, Metacritica, przeglądam sobie opinie tam z portali, które mnie interesują, czy czasem celowo jakieś skrajne, najniższe noty, najwyższe sprawdzam i czy tam do tego całe recenzje, by zobaczyć różne spojrzenia na dane dzieło i potem jakoś uzupełnić własne notatki w ten sposób. Wiecie, sprawdza się ciekawostki, sprawdza się daty aktorów, twórców. Też, no wiadomo, są twórcy, których ja już bardzo dobrze kojarzę, czy aktorza. Są takie jednostki, które są cały czas dla mnie jakoś tam obce, czy których nie poznaję z twarzy. Ja w ogóle mam problem troszkę z zapamiętywaniem scenarzystów, reżyserów, aktorów, a tutaj trzeba było z no, zaproszeniem jechać na tym spontanie. Do tego ten brak montażu przy nagrywaniu w środku nocy też na przykład słychać, jak ja tam przełykam, to mi nawet Mando zwrócił uwagę, no ale pewnych rzeczy się po prostu nie kontroluje. Tak na takim etapie zmęczenia mogę myśleć o wielu rzeczach, no ale tego jak przełykam ślinę czy jak tam czasem wzdycham na to wpływu nie mam. Zresztą teraz pewnie jest podobnie, bo to też nagrywam przed trzecią w nocy, jest za 15. Trzecia już się skończyła, chyba nawet edycja warszawska a ja siedzę sobie w Łodzi teraz i mówię do mikrofonu. Tak naprawdę jest niedziela. W sumie nie już poniedziałek, no bo już prawie trzecia, ale cicho, to tak między nami tylko. W każdym razie to nagrywanie to była jakaś tam przygoda, nowe doświadczenie i ten efekt końcowy jest myślę całkiem zadowalający. Jakiś strasznych wpadek na razie nikt mi nie wypomniał, więc mam nadzieję, że tak zostanie i jakościowo też nie jest najgorzej. A Dzisiaj chciałbym tak spojrzeć na to wszystko z dystansu, bo tak sobie założyłem już na początku, że wprawdzie będziemy nagrywać na żywo, ale też poświęcę jeszcze jeden odcinek Nekro na po pierwsze to spojrzenie z dystansu i odrobinę mety, a po drugie na taki kolaż różnych innych wstawek, które nie trafią do tej relacji na żywo, bo wiecie, no my tego nie montowaliśmy, więc na przykład nie bawiłem się w żadne wstawki, ale też co jakiś czas coś tam nagrywałem, czy Coś zabawnego, czy też jakieś powitanie, tam fragment, właśnie, filmu z lektorem na żywo, i tak dalej. I teraz skleiłem z tego, na chwilę obecną to jest około 20 minut, może coś tam jeszcze dorzucę właśnie kolażu, takiej mozaiki i no, dla mnie to jest świetna pamiątka. Nie wiem, na ile dla Was to będzie przystępne, ale w tym nagraniu pod koniec to się też pojawi. Wróćmy teraz jednak do podsumowania. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć po tych 5,5 godzinie nagrań? Muszę powtórzyć, że to był świetny festiwal i świetne doświadczenie. Wiecie, gdy myślicie o takiej imprezie, no to pierwsze, co Wam się rzuca w oczy, to program, repertuar, ewentualnie jakieś tam inne atrakcje. I pod tym kątem wydaje mi się, że w ubiegłym roku. Było więcej filmów, które jakoś tam mnie zachwyciły, ale też no nie jestem pewien, bo może to tak mi się wydaje po prostu z perspektywy. Tak czy siak, w tym roku żaden film mnie jakoś mocno nie zawiódł chyba, i większość mi się podobała. Tak wiecie, dobre, bardzo dobre, ale bez rewelacji. Rewelacyjnych były, były chyba tylko trzy takie produkcje, ale do tego przejdę później które naprawdę pod każdym kątem do mnie przemawiały, w sumie może rzeczywiście rok temu też nie było ich tak dużo, tylko ja myślę o tych trzech, które tak do mnie przemówiły, ale super jest to, że można tutaj zobaczyć filmy, których nie ma nigdzie indziej, które nie mają normalnej dystrybucji, które są no, dostępne właśnie często tylko na festiwalach, okej, okay, pojedyncze przypadki tutaj są dostępne, czy będą niedługo dostępne gdzieś w VOD, czy to na Netflixie, czy gdzieś indziej, niektóre będą w kinach też polskich, ale część tych filmów z poprzednich edycji cały czas jest Kiepsko dostępna, czy praktycznie niedostępna nawet w drugim obiegu, nawet nielegalnie, dlatego, jeżeli ktoś chce być na bieżąco z tym kinem i chce móc na przykład właśnie zapłysnąć gdzieś tam potem w towarzystwie, też zainteresowanym tą konwencją, no to Splatfilm Fest to jest idealna okazja, żeby potem uprawiać taką hipsterkę trochę, no. czy nie no trochę, trochę się śmieję, ale trochę rzeczywiście tak jest, nie, że na przykład. Gdy tam Ogary Miłości, czy nie, Maus wbiły na Netflixa, no to ja mogłem już tam polecać znajomym, już komentować, recenzować, tam oceniać, nie wiem, scenę otwarcia, wspominać o jakichś ciekawostkach, a dla reszty to było, wiecie, nowy tytuł, w ogóle coś u Och-Ach, a ja już byłem, nie wiem, pół roku, czy rok po seansie. No to jest jakaś tam wartość dodana oczywiście. Program jest ogólnie Ciekawy te prelekcje też go miło uzupełniają codziennie o tej 13-14, ale nie samym programem taka impreza stoi, nie? no bo jednak okej, okay, to nie jest konwent, ale to nadal jest spotkanie dla fanów o konkretnej pasji, dla osób o konkretnej pasji. Dlatego też ludźmi stoi taka impreza. Niestety na tej edycji lubelskiej nie było zbyt wielu gości, zbyt wielu widzów. Zazwyczaj na seansie było około 20, 30, 30 kilku osób. Na niektórych było oczywiście więcej osób, na takich władcach chaosu. Pojawiło się około setki widzów, myślę, że no była pełna sala, ludzie też siedzieli na schodkach. Adrian mówił, chyba, że ta sala jest na 100 osób, więc tutaj to obłożenie było pełne i super, ale ogólnie tak się czuło troszkę niedosyt w tym temacie. Oczywiście to jest jakaś tam zaleta, bo można oglądać filmy w kameralnym gronie, a potem na przerwach dyskutować o nich w takim wąskim gronie fanów konwencji, ale jednak no to też jest wada, bo no to pokazuje, że Ludzie z Lublina nieszczególnie są zainteresowani taką imprezą, że ludziom spoza Lublina szczególnie, chce się na nią przyjeżdżać, a do tego, no, gdyby widzowie nie zachowywali się tak jak na maratonach w Multikinie czy w Heliosie, wiecie, te słynne anegdoty o golące z w wódeczce i zażyganych jednostkach, no, gdyby nie było takich Sytuacji w Lublinie to cieszyłbym się widząc tłumy tak. W sensie, gdyby były tłumy, ale takie kulturalne, nieprzeszkadzające, no to chciałbym zobaczyć takie tłumy na splet. Chciałbym zobaczyć masę ludzi cieszących się z tego, że wyświetlany jest dobry, świeży, ciekawy, nietypowy, egzotyczny horror, tak wybrać tutaj można sobie termin do wyboru. A niestety zazwyczaj, jeszcze się, no jak jest te 30 kilka osób, to tak tego nie czuć na sali, ale jest 20, no to już troszkę czuć niedosyt. No szkoda i też tutaj mam trochę żal do naszej redakcji konglomeratowej i znajomych, bo nawet właśnie ze znajomków takich zainteresowanych, w sumie niewiele osób przyjechało. No ja byłem z Adrianem, tak, no to było dogadane, ale w sumie ja też miałem problem duży z tym przyjazdem, bo. Troszkę nie mogłem tego zgrać z pracą, jakoś tak e, trochę odkładałem to planowanie, w czasie potem się okazało, że w sumie to zostało tam półtora, dwa tygodnie i trzeba już to wszystko ogarnąć, e, tak nie powinienem jechać niby, jeżeli chodzi o jakieś tam moje zobowiązania, właśnie w jednej pracy, drugiej, trzeciej, to co tam powinienem robić, powinienem siedzieć w łodzi na tyłku i zajmować się tym, co ważne niby ale kurczę, uznałem, że nie ma opcji, zwalniam się, trudno, będę masę kasy w plecy i czasu w plecy, ale jadę i korzystam z tego na maksa i pojechałem właśnie na 7 dni, tyle filmów ile tylko mogłem to zobaczyłem, tyle punktów programu ile się dało to zaliczyłem no tylko w niedzielę musiałem odpuścić ostatnie filmy, no bo trzeba było jakoś wrócić w poniedziałek też rano wstać i pojechać do pracy, no ale wykorzystałem 100% tego co mogłem i się bardzo z tego powodu cieszę, ale wiecie, Mando nie dotarł, Jerry nie dotarł, Bogusia nie dotarła, Square'a nie dotarł, Bedwolf chyba też nie dotarł, tam coś mu z pracą chyba kolidowało też, Elin dotarła, ale tylko tak naprawdę też na trochę chyba i troszkę też mi tam marudziła, że oto w sumie to nie wie, czy przyjdzie, co i jak, że musi tam wybierać między jednym a drugim blokiem, bo w Warszawie festiwal jest krótszy i no, też jest wyświetlane dużo filmów, ale w dwóch blokach i często trzeba wybrać, tak? Idziesz tu albo tu, na to albo na to. No i, no i ogólnie tak miałem wrażenie, że Dużo osób odpuściła w ostatnich chwilach, ja rozumiem, że ciężko się tak wyrwać na tydzień jesienią pewnie. Bogusia też na przykład dużo jeździła po innych festiwalach literackich wcześniej i właśnie teraz nie mogła. No mando też musi się zajmować rodziną, Jerry też tam w robocie ma sporo zajęć teraz i remont, czy znaczy remont to no przeprowadzka i wszystko na głowie. No są rzeczy, które się nie przeskoczy, no ale jednak, korczę szkoda. Mam nadzieję, że za rok wszyscy po prostu się zgadamy i pojedziemy jakąś większą ekipą tu czy tam na tę edycję, czy inną, jaka tam się pojawi, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało jeszcze w 2019. W każdym razie, tak, gdyby było więcej osób na spread, takich zainteresowanych tematem i ogarniętych kulturalnych kinomanów, to ja byłbym bardzo na tak, byłbym bardzo kontent i zadowolony, oby tak było za rok. I wspomniałem o tych rozmowach na przerwach. Tutaj no, oczywiście porozmawialiśmy sobie z kilkoma po prostu widzami gdzieś tam spotkanymi, czy to na przerwie, czy pod koniec seansu tam się czasem zagadywało do kogoś, ale też wolontariusze w sumie robili fajną robotę w tym temacie, bo wiadomo, pierwszego dnia było trochę drętwo nikt się nie znał z nikim, ale już drugiego, trzeciego, zwłaszcza, że tam siedziałem od tej trzynastej do nie wiem północy pierwszej, drugiej, to już się rozmawiało z tymi ludźmi i też panowała bardzo sympatyczna atmosfera to też młodzi zajawieni Ludzie z pasją, którzy jakoś się tam grozą, interesują, czy szerzej popkulturą, z kilkoma osobami nawet nawiązałem jakiś tam taki bliższy kontakt, znaleźli mnie na Facebooku, mówię znaleźli mnie, bo ja oczywiście nie ogarnąłem, by sobie tam zapisywać miona i nazwiska, to ludzie mnie szukali potem. Ale właśnie znaleźli pewnie też przez nekro i Konglo było im trochę łatwiej. I sobie możemy pogadać na piwie cały czas. Atmosfera była super, jeszcze wolontariusze zadbali o taką otoczkę klimatyczną, o kosplayer różne tam z Moniką zadbali. Mieliśmy Michaela Myersa, Penn Weissa, nie wiem, Harry'ego Wardena, gnijącą pannę młodą i całkiem sporo okaleczonych osób, z jakąś tam, wiecie, z jakimiś silikonowymi ranami, sztuczną krwią na sukni śtubnej, sukienkach koszulkach, spodniach, tych takich fartuchach medycznych i różnych innych ciuchach, no to robiło klimat i sprawiało, że no sympatycznie się tam przeżywało tak te kolejne dni i też w ogóle wiecie, mamy ten stereotyp widza chorego czy czytelnika jako trochę takiego dziwaka, nie jakiegoś odludka, pustelnika albo jakiegoś satanisty ciężkiego, kogoś kto no, wygląda także że raczej nie chcielibyśmy się z nim znaleźć w ciemnej uliczce, kto chodzi cały czas w koszulkach z, czy ciuchach z motywami z horrorów, no jak właśnie miałem koszulki, tam jest miasteczka Halloween, z mordercami ze esterszerów, z potwórkami z mitologii Lovecrafta, z Pennywise'em no, i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi mi o to, że Mamy jakiś tam tego, a potem jesteście na Spreadfilm Fest i widzicie, że macie naprawdę bardzo zróżnicowanych ludzi, młodszych, starszych, naprawdę spore spektrum wiekowe. Też było spora amplituda, jeżeli chodzi o wiek. Się okazuje, że horror ma fanów zarówno tam, nie wiem, osiemnastoletnich, jak i 50-kilkuletnich, czy może nawet sześćdziesięcioletnich. No nie pytałem tam pana jednego i drugiego wiek. Nawet więcej było takich osób, też starszych, no wiadomo, średnio tam było pewnie te 20 kilka, 30 lat i ludzie bardzo zróżnicowani, też tak, jeżeli chodzi o zewnętrzne, ale wszyscy uśmiechnięci, wszyscy skorzy do jakiejś tam małej pogawędki, do small talku na przerwie. No, atmosfera pod tym kątem <grybujesz> super była, <grybujesz> tak się powtarzam pewnie, ale to jest zawsze ważne w takich imprezach, nie? a czasem się o tym zapomina. Bo na przykład taka synergia czy transatlantyk, ok, tam jak ktoś miał może znajomych, no to wiadomo, to inaczej wyglądało, ale tak, żeby z obcymi ludźmi gdzieś tam porozmawiać, czekając pod salą kinową, to było ciężej. Ok, na synergii, tak na synergii mi się to w sumie zdarzyło, ale to bardziej pod kątem, nie wiem, tego, że nas nie wpuszczają na salę czasowo, bo jest jakaś obsuwa, i to bardziej wynikało z tego, że tam część osób irytuje, część osób znowu uspokaja, a te inne. No i coś się tam, jakaś pogawędka rozgrywa, ale nie była to taka, wiecie, rozmowa zainteresowanych czymś ludzi z pasją, a tutaj tak było. Wracając do programu, chciałem jakoś wybrać najciekawsze punkty, zwłaszcza, że odbywa się teraz głosowanie publiczności. Można przyznać nagrody publiczności w sześciu kategoriach. Najstraszniejszy film, najbardziej szokujący film, najlepsze efekty specjalne, najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria. I to zarówno można tutaj nominować filmy pełnometrażowe, jak i w osobnym formularzu filmy krótkometrażowe. I powiem Wam, że strasznie ciężko mi było tutaj wybrać jakieś typy. Ja w sumie cały czas nie jestem do końca przekonany, co jak, nie wiem, najstraszniejszy film. Który film był naprawdę straszny? Ok, Były filmy, które jakoś mnie tam trzymały w napięciu, ale który był naprawdę taki najbardziej przerażający? Nie mam pojęcia. Zwłaszcza, że takich filmów stawiających mocno na straszenie nie było tutaj wcale dużo. Oczywiście, nie wiem, było lato 84, na którym, jak już wiecie z relacji na żywo, krzyczałem kilka razy, ale no, czy to był najstraszniejszy film? No chyba niekoniecznie. I to też nie był film, który tym straszeniem stał jakoś mocno. Monika mówiła, że ją najbardziej przeraziły Dachra i Pairwoket, do mnie Dachra nie szczególnie przemówia, czy okej, okay, jako film to było coś ciekawego, coś egzotycznego, doceniam, ale jako horror to nie było coś przerażającego przez bohaterów. Tak oni mi troszkę mm, imersję popsuli i przez to nie czułem się y, jakoś mocno zastraszony. no Może i tam też kilka razy się zląkłem, ale nie mam teraz takich asocjacji, skojarzeń po sensie. Paywalker rzeczywiście był straszny, ale nie nadużywał tego straszenia i ostatecznie mam wrażenie, że w znaczy, może to i dobrze, tak? że nie przesadzono, że nie stało się to jakoś kiczowate, przesadzone, ale wydaje mi się, że potencjału do straszenia ten film też w pełni nie wykorzystał. I ostatecznie, to muszę trochę was zaskoczyć, ale chyba najbardziej bałem się na wietrze. Wiatr był tym filmem, który przez całe te, nie wiem, 90, czy ile on tam trwał, minut. Utrzymywał mnie w napięciu, wzmuzał we mnie niepokój, który sprawiał, że na Jumpskarach jakoś tam podskakiwałem w fotelu, może też tam krzyknąłem z raz, czy dwa, i no był na mnie straszny, w ten czy w inny sposób. Najbardziej szokujący film, to też jest kategoria tutaj w tym roku, yy, którą trudno, do której trudno coś przyporządkować, bo. Co było szokujące, tak w sensu stricte. Okej, okay, były obrazy troszkę dziwne, ale niekoniecznie szokujące. Nie było żadnego chyba takiego filmu mocno patującego, jakąś przemocą, gore, czymś takim. No z tego, no nie wiem, w ubiegłym roku mieliśmy chyba 68 Kills na przykład, które było takie pojechane i szokujące. W tym roku, no. Bo chyba nic nie było dla mnie szokujące, coś było zaskakującego, tak zaskakujący był na przykład seans Noża i Serca. Nóż i Serce jako to połączenie giallo z settingiem, znaczy z branżą właśnie pornograficzną, pornograjowskiego, to było coś niesamowitego, powstał film, który jest odważny, ale zarazem nie jest wulgarny i to jak sprawnie tutaj estetycznie właśnie operujemy tym całym kontekstem nie czy operujemy, twórcy operują oczywiście nie widzowie, to moim zdaniem zasługuje na uwagę i to było dla mnie tak strasznie zaskakujące, no ale też no, czy to pasuje do kategorii szokujący film, tak niekoniecznie. Nie mam pojęcia, co ja tutaj mogę wrzucić. Najlepsze efekty specjalne no to oczywiście Wilczy Dom. Gdy myślę o efektach specjalnych, to do głowy przychodzi mi taki Diamantino z puszystymi <głos》>, szczeniaczkami biegającymi po boisku szczeniaczkami olbrzymami biegającymi po boisku do piłki nożnej gdy bohater strzela gole no to było weird yy, i yy, zapadło mi w pamięć. No ale poza tym ten film jakiegoś efektami nie stoi, a Wilczy Dom to jest produkcja czylisko niemiecka opowiadająca o ucieczce z sekty, z niemieckiej sekty działającej w Chile, która została stworzona przy pomocy techniki animacji poklatkowej, ale nie pracowali twórcy na miniaturkach, a w realnie istniejących dużych pomieszczeniach i pracowali na manekinach, znaczy nie tyle na manekinach, przepraszam, na, na takich kukłach stworzonych z pasków papieru, z oklejonych właśnie tektur, tak paskami papieru, żeby tworzyć właśnie z tego ludzkie ciała, nie tylko ludzkie, w sumie tam też świnki, mieliśmy inne zwierzątka no i to wymagało masy pracy tak? i tam też mamy masę technik technik, nie technologii nawet bo to wszystko są efekty praktyczne to jak to sam się wszystko przemieszcza to, że te pomieszczenia były malowane po kilkadziesiąt razy, żeby tworzyć taki efekt przesuwających się jak gdyby mebli po ścianach, czy jakichś tam widoków, obrazów, okien co na kielo po prostu twórcy tutaj stworzyli i to wszystko manualnie, analogowo nawet jeżeli komuś się film do końca nie podoba, bo nie wiem, nie przemawia do niego cała ta symbolika, bo to jest film w dużej mierze dość symboliczny, czy nie przemawia do niego długość filmu, bo właśnie Adrian wspominał w tej relacji, że wiele osób stwierdza, że jest trochę za długi, no to tutaj efekty specjalne to absolutnie no mistrzostwo i kawał ciężkiej pracy doceniam. Najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepsze reżyseria. tutaj nie wiem co wybrać. Też, I też nie wiem jak rozróżnić te kategorie, bo chciałbym docenić myślę trzy rzeczy, znaczy trzy tytuły Hagazusse, Lato 84. i Nóż plus Serce. Hagazusa, ambitne, ciekawe kino, właśnie taka nowa Wiedźma Eggersa, może nawet lepsza, jeżeli chodzi o to, o czym mówi. Dużo bogatszą, ma chyba też tę symbolikę no i też jest ślicznym filmem pod każdym względem audio, wideo na najwyższym poziomie. Lato 84 to jest rzecz, na której bawiłem się najlepiej. To jest film, który dał mi taką masę pozytywnych emocji zarówno, znaczy pozytywnym no, strachu, bo ten film rzeczywiście trzymał mnie w napięciu i też jakoś tam przerażał, ale i uśmiechu, bo bawił mnie momentami, także śmiałem się też w głos i zaciekawił mnie strasznie, jednak wszystkie twisty się złapałem, do samego końca bawiłem się doskonale. W ogóle lato 84 11 na 10, znak jakości Necropolitan. Nie wiem, czy na telewizorze to by się oglądało tak samo, czy na laptopie, ale w kinie jeszcze na festiwalu grozy po prostu boskie przeżycie. Ideolo, idealnie. Naprawdę sztosik. Nie wiem, jak to się teraz jeszcze można ująć. Jest jakieś takie słowo też modne ostatnie. No ale w każdym razie naprawdę 11 na 10. No i Nóż i Serce to też pod każdym względem bardzo, bardzo, bardzo dobry film, więc tutaj jakoś trzeba by te trzy rzucić, a jeżeli chodzi o shorty, to też jest problem, no bo co było najstraszniejsze, no nie mam bladego pojęcia. Tak teraz z perspektywy czasu, były filmy jakoś tam szokujące, właśnie tutaj były szokujące, ale straszne, chyba ostatecznie bym wyróżnił Chłopca Jelenia, ale to też nie jest horror, który straszy tak typowo, dlatego wiele osób mogłoby się zdziwić z takiej nominacji, to jest polska produkcja też Troszkę bardziej autorska, wysoka artystyczna niż gatunkowa, pokazująca takie zmaganie się z instynktami. W przypadku tego tytułowego Chłopca Jelenia, w którym jak się okazuje Instynkt, i człowieczy, i zwierzęcy są tak samo silne, i chłopiec musi jakoś sobie z tym poradzić. Bardzo ciekawe przeżycie estetyczne, fabularnie, też yy, właśnie no znowu film bardziej symboliczny niż mający jakąś taką zwyczajną fabułkę, ale no, doceniam go bardzo mocno jeżeli chodzi o, i mówię najstraszniejszy, bo wzbudzał we mnie taki głęboki niepokój metafizyczny. Tak Nie straszą mnie tak, że właśnie gdzieś tam sobie myślę, wow, tak Boże, podskoczę na fotelu zaraz, ale ten niepokój metafizyczny wzbudzał i to bardzo mocno. Najbardziej szokujący chyba był filmik, kto jest na końcu autobusu, w którym nagle pojawiał się czy pingwin, ale to był taki właśnie szoker, znaczy taka historika z twistem, raczej żartobliwa, nie? taki bardziej żart filmowy niż pełnoprawna produkcja, więc jednak ostatecznie nominowałbym chętniej głód. Głód to szort opowiadający o dwóch panach posiadających pewien dziwaczny fetysz. My do końca nie wiemy, co nim jest, w sensie czy to jest jakaś zoofilia związana z hipopotamami, czy z innymi bestiami, które po prostu mają jakieś wielkie szczęki i kły, ale filmik jest naprawdę schizowy. I jak teraz o tym mówię, możecie się pukać w głowę czy śmiać, jeżeli go nie widzieliście, ale on jest tak nakręcony, że Traktujemy to wszystko poważnie, nawet jeżeli jest taki moment na tyle absurdalny, że troszkę się śmiejemy tam w połowie filmiku, to jednak to wzbudza głęboki niepokój, jakąś tam refleksję nad właśnie ludzkimi popędami seksualnością i też takimi popędami, których się nie kontroluje i tym, jak sobie z tym radzić też na co dzień w społeczeństwie. Ciekawa, właśnie szokująca, mroczna, dobra produkcja. Najlepsze efekty specjalne. Ja bym tutaj dał świteziankę, która ma naprawdę przepiękną, cudowną scenę podwodną w ostatnim akcie, ale zarazem ma też beznadziejne CGI, które troszkę psuje efekt końcowy i się zastanawiam, czy bym nie nominował ostatniego drzewa jednak. Znaczy, tutaj nie ma jakoś bardzo dużo efektów specjalnych, ale mamy właśnie człowieka Enta, który wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie i wiecie, no wielka okejka ode mnie. Polecam. Najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria. Hmm. No i tutaj trochę ja mam jak w sumie z pełnym metrażem, że najbardziej bawiłem się na kinie względnie rozrywkowym, po prostu bardzo sprawnie skomponowanym. Dobrze wyreżyserowanym, nagranym, odegranym, znaczy napisanym, odegranym, czyli na filmiku Mój Pierwszy Raz. To jest historyka Żartobliwa o dziewczynie, która chce popełnić zabójstwo swoje pierwsze i no właśnie opowiada o tym, jak do tego doszło, szczerze, właściwie nie doszło. No nie będę mówił, może mówił za wiele. Historia z kilkoma twistami, wszystkie bardzo fajnie podprowadzone. Całość trzyma w napięciu. Też czasem sprawia, że się śmiejemy szczerze, czasem, że wiecie, no, jesteśmy. No, czujemy te frills, chip frills yy, i zastanawiam się, co się wydarzy, co się wydarzy, kto teraz zwycięży w tym pojedynku, a co się tutaj dzieje na ekranie, wielkie emocje, jak na nie wiem, finale Mistrza Świata w piłce nożnej, na stadionie i to jest właśnie coś, na czym bawiłem się najlepiej, ale jednak jako najlepszy film chyba bym wyróżnił tego chłopca Jelenia, bo to jest ta polska produkcja, która no naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie, i skoro w sumie przy tym jestem, to mogę przejść od razu do podsumowania referatów i tutaj też pierwsze miejsce, absolutna okejka, tak, nekropoleca Szyma Szymas poleca 11 na 10, to jest referat Magdaleny Kamińskiej, pani, która wydała monografię Upiór w kamerze czyli referat, prelekcja Teatr wampirów, PRL-owski horror telewizyjny. Jak pamiętacie z relacji, to było to wystąpienie, w którym pani Kamińska opowiadała o opowieściach niezwykłych i niesamowitych i kilku innych horrorach, które powstały w PRL-u i ona postawiła taką tezę, że w Polsce kręci się kinogrozy, ale często się go tak nawet nie nazywa, że to są filmy mocno osadzone w konwencji, ale jednocześnie aspirujące do bycia czymś więcej. To są często adaptacje literackie albo kino jednak autorskie, artystyczne, art i rzeczywiście ona mówiła o tym w kontekście PRL-u, prelegentka osadziła to właśnie w tym kontekście, ale ja tak sobie pomyślałem wtedy, że to w sumie tak jest do tej pory, że tak jak nasza literatura grozy jest mocno osadzona właśnie w palpie, w tej klasie B i wszyscy dzisiaj współczesni, znaczy nie wszyscy, ale duża większość pisarzy grozy wyrosła na horrorze B-klasowym, na Phantom Pressie, na Amberze, na tych książeczkach, które no, często się zaprzewaszają na papier toaletowy, nadają w najlepszym przypadku, a w sumie to może i nie, źle napisanych, źle przetłumaczonych, byle jak wydanych itd., itd. I ci ludzie piszą coś podobnego. Oni się wychowali w tej tradycji, nawiązują do tej tradycji, a filmowcy znowu na odwrót. Filmowcy wprawdzie też na pewno oglądali masę tych beklasowców, nie wiem, chociażby tę całą falę z no wiecie, no to kino właśnie na 70., 80., 90., ale jednak tworzą coś zupełnie innego. Tworzą coś, co ma być arthouse'owe bardziej, co ma być symboliczne. I wiecie, no mamy właśnie to poprzednio stanowcze niezwykłe z PRL, ale teraz współczesne kino, ostatnie lata. Co nam przychodzi do głowy z polskiego chorego filmowego? Demon. Monument, Wieża Jasny Dzień, teraz Wilkołak, no i czy to są filmy z stricte gatunkowe? Nie, ale czy czerpią mocno z konwencji, z gatunku? Oczywiście tak. I no właśnie ta konwencja chyba się utrzymuje pewnie będzie się utrzymywać, co znaczy jest o tyle złe, że zasięg tak? tych filmów, ich dostępność jest niewielka, bo niewielkie grono fanów konwencji w ogóle o nich się dowie pewnie przed premierą i pójdzie do kina czy gdzieś tam je odnajdzie na festiwalach. Wiemy też na przykład jak było z filmem Wieża Jasny Dzień z jego dostępnością, że on na DVD to się ukazał dopiero jakoś niedawno, przez długi czas był zupełnie niedostępny nigdzie. Ale z drugiej strony zaleta jest taka, że to są w dużej mierze dobre filmy. Tak? Nawet jeżeli tacy fani niedzielnych straszaków się od nich odbiją, to to jest jednak ambitne, ciekawe, ładne, tak? estetyczne kino. Więc może i niech tak właśnie dalej będzie. Kręćmy te takie horrory z wyższej półki, bardziej symboliczne. Zawsze to lepsze od nie wiem kolejnej pory, pory roku czy Hieny. Dobra, no to najlepszą prelekcję już znacie. Jeszcze były te filmy kultowe. W tym roku Halloween i Sospiria, odgłosy. Ja na odgłosy nie poszedłem, z Adrianem nie poszliśmy, bo już widzieliśmy ten film kilka razy w ostatnim czasie, ale dla każdego, kto nie widział odgłosów od kilku lat, czy nigdy ich nie widział, czy nigdy nie widział w kinie, to na pewno było niezwykłe przeżycie i na pewno bawili się widzowie doskonale. A co do Halloween, to tak jak sam film, właśnie jakoś do końca mnie nie kupił, tak seans w wielkiej sali kinowej z Nektorem na żywo w dobrej jakości, no to to było, wiecie, też niesamowite przeżycie, i cieszę się, że mogłem tego doświadczyć. No i to w sumie chyba wszystko, o czym mogę Wam dzisiaj powiedzieć. Była też masa filmów y, jakoś tam ciekawych w tym czy innym względzie, ale już nie będę przez to wszystko przelatywał, bo to macie w tych relacjach na żywo i chyba po prostu zachęcę Was, aby za rok samemu przeżyć ten festiwal. Jeżeli nie możecie wygrywać się na dłużej, to podjedźcie chociaż, nie wiem, w weekend czy gdzieś tam w tygodniu, zróbcie sobie jeden dzień wolny i z korzystajcie z festiwalu, bo no kurczę, warto to wspierać, warto pokazywać, że jest widownia, no bo też jeżeli widownia będzie niewielka, no to też monice się pewnie nie będzie chciała robić tych kolejnych edycji, nie będzie sensu też i nie wiem, CK może nie udostępnić y, swoich tam salek, no bo i po co tak dla tak, 20 osób, czy nawet tych 30, 40, Ok, no tam też była jakaś, y, no to, to były różne osoby każdego dnia, więc w sumie pewnie y, no było tych kilkuset widzów, no ale to nadal Kurczę, no troszkę mało tak. Ludzie, ogarnijcie się. No Nie ma takiej drugiej imprezy w Polsce, więc korzystajmy z niej. I teraz zapraszam Was chętnie, do, chętnie zapraszam was serdecznie do wysłuchania tego kolażu wstawek z całego tygodnia spędzonego w Lublinie, a ja już się z Wami żegnam. Tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I don't Tak naprawdę tak naprawdę jest poniedziałek, 26 listopada. Ja się witam z Wami z Lublina. Zbliża się godzina 6. Powinienem już tutaj być od 3 godzin, chyba, ale tak troszkę ta podróż no, nie wyszła tak jak planowałem. Najpierw już w Warszawie na przesiadce okazało się, że pociąg ma 10 minut opóźnienia no ale wiecie 10 minut luzik potem się okazało, że nie będzie 20 no ale nadal luzik a potem się okazało, że lokomotywa się popsuła no i będziemy na nią czekać 40 minut i w sumie wyjdzie godzina opóźnienia no ale nadal wiecie, no godzina opóźnienia wiedziałem, że będę z wyprzedzeniem. jakoś tu będzie potem na trasie się okazało, że nawet z nową lokomotywą która przyjechała nie po 40 minutach a trochę później więc już mieliśmy ponad godzinę opóźnienia w sumie, potem na trasie się cały czas zatrzymywaliśmy i to wiecie, zamiast nadrabiać to na 20 minut na jakichś małych stacjach i ostatecznie dotarłem do Lublina z zaledwie dwugodzinnym opóźnieniem pozdrawiam PKP znaczy no rozumiem, no, że z tą lokomotywą cóż na coś się popsuło i tyle no ale i tak dwie godziny <śmiech> masakra, dostaliśmy w ramach wiecie, zadośćuczynienia po princesie i butelce wody mineralnej Później odpaliłem Google Maps, żeby dotrzeć do hostelu, który wybrał Adrian. Adrian z pełnej sali, z którym zresztą dzisiaj się pewnie jeszcze usłyszymy, nagrywając relację na żywo. Adrian szukał hostelu z wewnętrznym parkingiem. No i znalazł taki właśnie niedaleko dworca. Dzwoniłem tam też, powiedzieli mi, że od dworca to jest tam 5 minut, jestem na miejscu. Mówię, no, Dobra, spoko, tym lepiej. Wychodzę z dworca, odpalam Google Maps i Google Maps prowadzi mnie z powrotem na tory i na jakieś przejście przez tory na drugą stronę ulicy. Tak, no Mówię, dobra, idę. Idę do jednego przejścia. Okazuje się, że jest akurat w remoncie. Nie da się przejść. Idę do drugiego. Okazuje się, że nie ma przejścia dla ludzi. Przejście też jest w remoncie. No to idę naokoło. Po prostu totalnie naokoło, tak jak tylko się da. No i się okazuje, że tam też nie ma przejścia. W końcu jakoś mi się udało dotrzeć na drugą stronę dworca, przejść przez tory. No to co? Mówię, teraz to już droga prosta. <grym> Myliłem się, bo przejście przez dość ruchliwą ulicę zajęło mi dobrych kilka minut, a potem jeszcze, cóż, okazało się, że Google Maps źle mi pokazało jeden zakręt. Skręciłem w złą ulicę, szedłem złą ulicą, zapytałem kogoś o drogę. to Powiedziałem, że tak, tak, proszę iść dalej, proszę iść dalej. Idę dalej. Nadal coś czuję, że nie gę, Wchodzę w końcu do jakiegoś monopolowego, by zapytać o adres. No i dopiero właśnie z tego monopolowego jak się pan nie zaprowadził w odpowiednie miejsce i dotarłem do hostelu. Rok temu, jak być może pamiętacie z relacji, mieszkałem w ośrodku, który nazywał się Old House. I gdy się zamawiało tam pokój przez Booking.com, dostawało się maila, że coś na zasadzie, że Old House to nie tylko nazwa. No i rzeczywiście to nie była tylko nazwa, bo tamten hostel był urządzony w starym, bardzo starym, upiornie wyglądającym budynku. Tym razem hostel nazywa się Best Location Apartments. No i nie wiem, co jest bardziej zabawne: te apartamenty czy Best Location. Znaczy, okej, okay, no tu jest tanie jak barsz, Adrian ma ten swój parking i nie będę narzekał na to, ale jak można taki obiekt nazwać Best Location. To, to ja nie wiem no po prostu się w głowie nie mieści to są hotele pracownicze i gdy właśnie zapytałem pana w monopolowym o drogę, to on w którymś momencie tak, a pan z Ukrainy? I ja mówię, że nie, ale pan do hoteliku I ja mówię, no tak, tam hostel powinien być, a no to tam Ukraińcy przyjeżdżają <laughs> no, jestem tutaj sobie w tym budyneczku i została mi właśnie około godzina do pierwszego sensu i mniej więcej tyle też pewnie mi zajmie droga, więc kończę już to nagranie i ruszam. Ruszam na Splat Film Fest 4, na czwartą edycję największego, najlepszego, najważniejszego festiwalu kinagrozy w Polsce. Do usłyszenia później. Hej. To co, czy podkaścik? Nie chcę mieć za dużo, rzeczywiście trzy razy roku to za dużo. Ja też oglądałem w tym roku. Ja, ja mówię, to jest świetny film, bo ma pojedyncze sceny a, wiemy, ale w kinie na Sinegi... Tylko w czy tam? Nie, tak. Tak, na Sinegi. Po czym ja, mówię? On mówi o tym, tak. że my że widziałem ją na Sinegi -ki w kinie tak. i potem jeszcze ze znajomymi. Tak? Jeszcze ze znajomymi było o tyle fajnie, że i ma anekdotki wszystkiego. Były z Sinegi, dokładnie tam sobie do to więc tak nie czułem tej mowy, w sensie, że powtarza się to w krótkim czasie. A ty na jakiej ulicy jest? Kszesmy księgi. No. Obok jakiej ulicy jest cały? <śmiech> obok e, wspólnej, żelaznej. Przepraszam, jest I obok ulicy, która potem przechodzi w Polsce. Ale wygląda to jako tako, czy w Znaczy w pokoju. jak jako tam, bo nie ma stolika, niestety, więc ciężko będzie z tym. tak to ma trzy ładne łapki, albo szafę. No to czekaj, albo z łóżka, albo na no, szafę się położy. <śmiech> Już jest jakiś ale też Białej Wienki oczywiście nie przeszli. Chłop? Testu Białej Wienki oczywiście nie Tak. Prosimy o światło. Dobry wieczór Państwu, witam nas Splat Film Fest. Przyszliśmy tutaj Państwa straszyć, ale od razu proszę się nie bać, ten, to otwarcie, ten będzie bardzo krótki. Splat Film Fest, międzynarodowy festiwal horrorów, Fantastyki i kina gatunkowego. Chyba jedyny taki w Polsce pełnoprawny festiwal poświęcony właśnie przede wszystkim horrorowi i kinu gatunkowemu. To już jest czwarta edycja. To może za mocne słowa, że mówię, że już czwarta, można by powiedzieć, że dopiero. Natomiast pamiętam, jak całkiem niedawno była pierwsza edycja. To był to nie był festiwal, to był przegląd czterech gotowych filmów w zasadzie żadnej nowości. A dzisiaj, myślę, że mogę powiedzieć, że Splatfin Fest jest już takim prawdziwym, pełnoprawnym, międzynarodowym festiwalem filmowym, z czego się bardzo cieszymy. Ta edycja festiwalu jest dla nas bardzo wyjątkowa, bo może Państwo wiecie, odbywa się w dwóch miastach. Oczywiście w Lublinie, tutaj jesteśmy, stąd wyrosliśmy i pierwszy raz w Warszawie w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Teraz my troszeczkę jesteśmy przerażeni, lubimy, lubimy straszyć innych, ale sami, sami również troszeczkę przeżywamy tę możliwość też doprezentowania się widzom w kolejnym mieście. Proszę trzymać kciuki. Przed nami tutaj w Gruzji 7 dni wydarzeń. Wyliczyłam na szybko, że mamy prawie 40 wydarzeń, z czego... 30 to są seanse filmowe, natomiast z tego duża część to są polskie premiery i to rozumiane w takim prawdziwym tego słowa znaczeniu. My tutaj pierwsi w Centrum Kultury w Lublinie zobaczymy filmy, które w tym roku oglądali widzowie w festiwali międzynarodowych, takich jak festiwal w Cannes, Sundance, Wenecji, Toronto czy Berlinie. Także festiwal z roku na rok ewoluuje rozszerza też swój, swój program. Tak jak wspomniałam, ten e, strach, przerażenie i horror to zawsze, za myślę, będzie nasz punkt taki główny e, festiwalu. Natomiast e, osoby, które boją się bać, albo jeśli macie Państwo e, takich znajomych, którzy trochę chcieliby przyjść na festiwal, ale się boją, to dla nich też e, mamy program. Bo został podzielony sprytnie na kilka kategorii, bardzo szybko to streszczę. Strach i terror to oczywiście są filmy takie najmroczniejsze, najstraszniejsze, przerażające, w których wszyscy będziemy mieli traumę. Do takich filmów też należy właśnie film wiatr, który za chwilę zobaczymy. Strasznie, śmiesznie, strasznie śmieszne, przepraszam. to oczywiście są filmy bardziej zabawne niż straszne, ale które też idealnie wpisują się w program naszego festiwalu. Sekcja WTF, proszę patrzeć, nie mogę rozwinąć pewnej nazwy. To są filmy bardzo osobliwe, oryginalne, zadziwiające, zdumiewające, natomiast też bardzo dobre i myślę, że też na widzów, którzy, którzy się boją, tutaj też coś się znajdzie. Kultowe, bo oczywiście to jest świetna okazja, żeby zobaczyć na dużym ekranie nasze ulubione, najlepsze horrory wszystkich czasów. Yy, wydawało mi się też, że dzieci powinny taki festiwal omijać szerokim łukiem, natomiast dla nich, dla na najmłodszych też mamy program, bo śmieję się, że już wychowujemy sobie publiczność od dziecka. To są na przykład przygody Wesołego Diabła. Jeśli są na widowni osoby z dziećmi, to, to zapraszamy. Oczywiście wykłady i spotkania z gośćmi. Yy, ważna jeszcze rzecz jest taka, że przyznajemy na festiwalu nagrody, właściwie to państwo przyznajecie, bo to są nagrody publiczności, yy, w kilku kategoriach. dla na najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię i za najlepszy scenariusz. No i oczywiście są takie kategorie specjalnie dedykowane naszemu festiwalowi, czyli nagroda za najbardziej szokujący film, najstraszniejszy film i najlepsze efekty specjalne. Więc od razu e, zapraszam do e, oglądania filmów pod tym, pod tym kątem, bo oczywiście to Państwo decydują dla twórców myślę, że też jest e, bardzo ważne, e, żeby poznać e, Państwa. Państwa zdanie, jeśli chodzi o nasz program. I to w sumie tyle ode mam tutaj e, dla Państwa przygotowanych specjalnych atrakcji związanych z festiwalem, ale myślę, że sam program festiwalu e, wzbudzi w Państwu takie emocje, że, e, że program i film wynagrodzą e, to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego przydługiego e, wstępu i zapraszam na sesję i na prac Film Fest. jak dobrze wejdzie trainer, <grymne> Czy będziemy chcieli też Oglądać kurde 15 Że post, tak, w sensie nie, że musi mm -hmm. pliki ci posyłać. Tak. Okay. A co będziesz to ciął, czy coś? Nie wiem, chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Chyba, że coś strasznie zrobimy. Jak, jak jutro będę miał czas, to, to może to kurde wrzucę. Chociażby, żeby zobaczyć, jak się wrzuca podcast, bo nigdy sam nie wrzucałem. <grymiosenka> tak, nagrałem w tyle i zawsze miałem człowieka od tego. <grymiosenka> Okej, okay, dziwne. Bo podobno jest jakaś ta jakiś plugin, żeby to podłączyć i żeby ładnie wyglądało, żeby od razu grafika była z playerem, nie? Jak ja, ja to mam medytować, to ja nie wiem, co tam zrobić. No. <głosy> Tajemnice pełnej sali, Sokiety, tak te tajne taśmy, nie wiem. No, no tak. Dobra, to co, gotowy? Mhm. Od razu po, po filmie zapraszamy na spotkanie, będzie można też zadać pytania. Pan Marek jest od pierwsza co 20 lat w Lublinie, więc naprawdę jest dobra okazja, żeby zadać, zadać jakieś pytanie. Nie wiadomo, kiedy się znowu powtórzymy. Może pan by chciał coś od ciebie jeszcze powiedzieć? Proszę. Dzień dobry, bardzo mi miło, że... że... No a oczywiście będę po się do Państwa dyspozycji, jeśli ktoś miał jakieś pytania, po co, jak, jak i dlaczego i dlaczego tak mało straszy, może na, na dzisiejsze czasy, to będę do dyspozycji Państwa. No i bardzo miło muszę powiedzieć, to naprawdę, że zobaczyłem również po 20 latach i zmienił się bardzo. Na korzyść rozumiem. No, na, bardzo na korzyść oczywiście. Jak no, no, ja bym powiedzieć, że na gorzej, czy nie śmiałby. No. Ale to prawda. W zasadzie dwa mam pytania, to może już od razu zadam dwa. Yy, dlaczego pan zdecydował się kręcić, yy, nakręcić kolorek? Czy to był przypadek, czy. Bardzo przemyślana droga, i, i jest pan, był Pan fanem takiego kina bądź literatury? No więc, y, trochę przypadek, trochę jakby częściowo droga życiowa, y, więc to było. Już. Po prostu, duża, duża, poważna praktyka filmowa, którą miałem po skończeniu szkoły filmowej, akurat była przy kręceniu y, horroru Romana polańskiego Rosmer's Baby, słynnego. I po prostu. Miałem przyjemność obserwowania tą produkcję, rozmawiania, spotkania się z polskimi aktorami. Pomyślałem sobie, że było dobrze, żeby nakręcić taki film w Polsce. Będę nakręcała osoby zadające pytania tymi ekranami od naszego patronatu medialnego, ekrany. Dziękuję. Monika wspomniała o Iwonie Bielskiej, ale mówi się, że wcześniej w magnę miała się wcielać Krystyna Janda. Czy to prawda? Czy może Pan ją wybrał, czy ktoś inny do tej roli? Dlaczego odmówiła? Czy możemy się tego dowiedzieć? Ja z nią, Ona była żoną mojego przyjaciela, operatora znanego bardzo Edwarda Kłosińskiego i myśmy się znali, byłem u nich i, i tak sądowałem, czy by zagrała. Powiedziała, żeby zagrała, ale akurat miała zupełnie inne, inne miała już umówione plany, w ogóle nie, nie, nie wchodziła grę, bo myśmy już mieli bliski dosyć termin rozpoczęcia z gień. To jeszcze, jeśli można, jedno pytanie. Pan wspomniał o tym stanie wojennym i problemach z bronią, ale broni jednak nie zostało usunięta, ta scena gruszona tutaj występuje. Jak to wyglądało w praktyce? Ale, to, że to, że właśnie można było jednak użyć tej broni na planie. I tak przedtem broni nie można było trzymać w studio. Broń, która była na wszystko jedno, jakie strzelby, jakie tam skarabiny, czy historyczne, czy nie, to były przechowywane na, w komendzie milicji i był upoważniony w studio filmowym w Łodzi, upoważniony był rekwizytor, który miał zezwolenie i odpowiedzialność za tą broń i był sprawdzony, no, że jego cała historia musiał mieć przeszkolenia wojsk, jakieś wojskowe z broni i tak dalej, że on był upoważniony do, do przywożenia tej broni. No więc po pewnym czasie. Ten, jak już się uspokoiły te pierwsze historie, pierwsze strajki i tak no to już właściwie był, już było spokojnie no, były oczywiście były te, te posterunki na, na, przy wyjazdach z miast, że trzeba było mieć przepustki ale nic takiego się innego nie działo więc po już wszystkie produkcje po kolei wracały do tego i, i już się zaczęło normalnie pracować właściwie to jest, już mówimy o Budowanie atmosfery grozną, to tutaj mamy tego tytułowego jakby potwora. I czy na planie nie koczyło Pana czy całą ekipę, by albo w ogóle nie pokazywać potwora, tak? czyli już ucharakteryzowanej aktorki po tej przemianie, albo w drugą stronę, by pójść o krok dalej i by jednak spróbować przy pomocy dostępnych technologii pokazać samą przemianę, tak? Właśnie po prostu z człowieka w tym istotę nad nadprzegodzoną. Pani wspomniała o taki powrót w czy tylko jakby zupełnie innym już hororem, kiedy indziej robionym. No tam, tam pokusiliśmy się na taką scenę przemiany. Oczywiście też nie było żadnych technik komputerowych. To był, był taki, miałem bardzo dobrego charakteryzatora yy, pana Pokromskiego, znanego. Który, te, który pracował w Hollywood wiele lat i robił, robił różne różne wspaniałe sz filmy, jest w Polsce teraz, jest, był charakteryzatorem osobistym Paru Wielkich Gwiazd I, i on, ale to, to trwała charakteryzacja, trwała parę godzin, ale, to, ale były zdjęcia, robiliśmy poklatkowe, no to to nie był taki efekt jak teraz, płynny. A gdyby dzisiaj pan kręcił, nie wiem, trzecią część, czy i czy jakiś inny film, podobny. to czy korzystał Pan z tej technologii, czy jednak stawiał na efekty analogowe? Wie Pan, ja bym oczywiście starał się korzystać z technologii nowoczesnych, no, na pewno. O tyle, o ile to by miało rzeczywiście realistyczny, prawdziwy efekt, a nie, a nie, nie taki jak często się, się widzi jednak, że, że, że efekty są tylko, tylko dla efektu, coś wybucha, się rozwala nagle, nie. To... Jeszcze wspominał Pan o tej inspiracji dzieckiem Rosemary. A czy ma Pan inne filmy, które… filmy albo też może jakieś książki, literaturę, która w tamtym czasie była dla Pana ważna jako inspiracja w kontekście Grozy albo też jakieś dzieła współczesne, które Pan sobie ceni, jeżeli chodzi o kino, czy literaturę gatunkową? Pierwszy taki film Grozy, horror, to zrobiłem też według Lema, Śledztwo. No, to, to, to był horror. Prawdziwy horror jeszcze, jeszcze dziejący się w Anglii. To było oczywiście przed moim debiutem też Piota Pirka kinowym, bo to był film godzinny dla telewizji. Literatura. literatura. No literatura, wie panu, no, mnóstwo można wymieniać. I, i, i to no, i oczywiście mam całą półkę takich. Czy były antologie literatury, grozy niemieckiej, francuskiej, angielskiej i inne w sprawie z każdego opowiadania można by film zrobić rosyjskiej literatury. To, no, no różne, to, to, mnóstwo, ale... Ma Pan jakichś swoich faworytów, ulubionych, tytuły autorów, czy filmowe, czy właśnie literackie? Szósty zmysł, jeśli Mariania, no to, to był, to, był, to był według mnie doskonały film. Dlaczego w Polsce tak mało kręci się horrorów i, i zawsze, jakby no, nie, nie tylko teraz, ale gdzieś tam w przyszłości, czemu tak mało się kręciło? Ja mam same swoje jakieś teorie i wtedy próbuję odpowiedzieć, a co, co Pan o tym myśli? Proszę Pani, ja nie mam y, żadnych teorii, ja, ja mam doświadczenia tylko, y, Także w ciągu ostatnich 10 lat chyba z 5 projektów składałem różnego rodzaju, w tym jeden horror według tego z Pana Gierałtowskiego, który miał recenzje, scenariusze były świetne, m.in. Magdyła Zarkiewicz i tam jeszcze inny były wspaniałe i się okazało, że no nie, nie, nie można, bo ten film był za drogo, a producenci ci, do których się że no, tak scenariusz jest, no, no, no fajny, ale trzeba było 8 milionów, wydać pewnie na to, no to mogę dostać pismu 2-3, jak się bardzo postara. Co się wtedy dzieje z takim projektem? On po prostu trafia do szuflady i znika na zawsze, czy...? Nie, no to no, nie, no jest u mnie. <śmiech> jest, no. Ale jest szansa go, ubieganie nie wiem, czy jest szansa. To ja chodzi, chyba, że ktoś się, się wyrwie w ostatniej chwili. Nie. Tak? Ty jeszcze nie tym A Jest, jest okazja. Wspomniał Pan o tym, że nie wolno składać wyroni. I Pan jest dobrym przykładem nie składania wyroni, bo wiemy, że masa z Panów filmów miała ogromne problemy w trakcie produkcji Nie właśnie o Klątwy Doliny Węży, by się czytał. Ostatnio Pan udzielił wywiadu nawet ta Gazety Wyborczej bodajże, i tam czytaliśmy właśnie o tej sytuacji z mostem, o tym helikopterze amerykańskim, i tak. tak dalej. Ale właśnie zawsze były duże ambicje, duże aspiracje, a potem rzeczywiście się to weryfikowało. I ja chciałbym zapytać na koniec, z których, nie wiem, dwóch, trzech projektów byłby Pan najbardziej zadowolony, a z których najmniej zadowolony, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie problemy? Tak, Co się udało Panu w stu procentach, powiedzmy, a co się nie udało z pewnych przyczyn? Z tych wszystkich produkcji, w których miał Pan udział? Najbardziej, najbardziej jestem pewnie zadowolony z testu pilota Pirksa, który jest naprawdę, to zaliczają go do, do takich, w roku, no, na Berlinale na przykład była seria tych naj najlepszych filmów science, science fiction. fiction, w ogóle tam nie zaprosili no, w latach Moskwy. No, z tego filmu jestem zadowolony, bo tam rzeczywiście, jak na owe czasy, to myśmy mogli dużo zrobić. To znaczy też nie były, to, to, to nie były triki hollywoodzkie, natomiast no, mm. były triki takie, jak, jakie było stać naszą kinematografię, no, ale, ale, ale i tak to miało dobre recenzje w zachodniej prasie, wszędzie to tak, bierną. Z tego jestem bardzo zadowolony. Najmniej zadowolony, bo ja wiem, <grystanie> najmniej jestem zadowolony z filmu, który miał zadatki na, na bardzo dobry film. Według scenariusza to było e, takiego też bardzo dobrego pisarza i masona i tak dalej, pana Jerzego Siewierskiego. To była u zaksięcia ciemności, tylko niestety ten film nie został ukończony. E, e, e, ukradli część taśmy w, w Rosji, bo to znaczy w Len filmie mieli zrobić tryki w Leningradzie. Się Okazało że całą taśmę ismen ukradli, bo się To, to bo wtedy był wtedy ten zamach stanu akurat w Rosji, to wszystko, co się tam waliło. I Republiki odchodziły, <grystanie> wytwórnia się waliło wszystko. I, i, no i to oczywiście ten film, ten film miał pokazać no w końcu jakoś musiałem do, do skończyć, posklejać tych resztek, tu nawet był dystrybutor, nie, nie wiem, nawet dy dystrybutor dystrybutor polski, za, który miał jakieś przedsiębiorstwo filmowe, miał to rozpowskleknąć, ale się powiesił <grym> w ogóle, bo zbankrutował chyba, mi <grym> to w ogóle, na ekranach to chyba w ogóle nie było, Gdzieś... no ale potem się okazało, nie wiem, wyciągnęli taśmę i i, i gdzieś tam i wyświetlają na, na, na różnych, różnych telewizjach, wieczorowo, poro, stary taki, no to, to, to, to, z tego, rzeczywiście. dziękuję. Tak, proszę bardzo, za księcia ciemności. To za chwilę będziemy tutaj uchcać kolejny film, a moglibyśmy tutaj tak jeszcze długo porozmawiać. A jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę. Cieszę się też, że ten film pojawił się tutaj na dużym ekranie, bo to jest też zawsze wielka przyjemność, żeby zobaczyć takie kino w kinie. Dziękuję bardzo za obecność i proszę o rękę w Dziękuję. Ja Państwu dziękuję za wytrwałość i za bardzo miłą rozmowę, którą z Państwem miałem. Także życzę. Miłego, że oglądać inne filmy. I, tak. I, i, i, i może, może kiedyś się uda pokazać film, jeśli się uda wyprodukować jeszcze, to wtedy no. na pewno przyjadę Super, fajnie. Super, przepraszam za słowo. Do widzenia. Dzień, dziękuję. Dziękuję. Się... Ja. Że... Ja, yy... yy... raz te magazyny, mm. co? Ja, ja, więc, proszę, wszystkie dostać, ale jeden ci A reszta teraz nie żałuję, zabieram. No, no. A ja chciałbym Wam opowiedzieć o drugim dniu festiwalu Split Filmfest. jeszcze raz zacznę. Troma. Jedno z najstarszych albo i najstarsze studio niezależne, wytwórnia filmowa w Stanach. Oni już funkcjonują ponad 45 lat, to jest naprawdę dużo. Powiedziałabym, że też najdziwniejsze studio. I to może już nawet nie tylko w Stanach, ale i na całym świecie. Chociaż depczą niektórzy po piętach, na przykład Sushi Tajfun. Lloyd Kaufman postanowił pojechać do Hollywood i troszeczkę podpatrzeć, jak to wszystko wygląda i czegoś się dowiedzieć. Zagrał na... Na planie filmu Final Condon, Gorączka, Sobotniej Nocy i zagrał nawet, słuchajcie, w filmie Rocky. Jest to na tyle ważna rola i, i rozbudowana, i głęboka, że nawet y, postaram się y, Wam y, pokazać o dzięki. Y, Podpowiem, że on jest y, tym y, pijakiem. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon szymaś i mój gość, czyli Monika Stolet. Witam Cię. Witam. No, na takie zmęczenie. No ja tak ja też ciło? po prostu przysłucham. Pójdzie no, to, że to pytanie, może zostać. No bo to Cześć. będzie ciężko wyciąć jakąś tam. Ten... Możesz zrobić jakiś stem, żeby było robione o godzinie. No, prawie północ, jeszcze nie, ale muszę że równą północy. Prawie równą północy. Po 12 godzinach na festiwalu. I dołączył. Witamy. Ty w duecie, jest ze mną Adrian, cześć. Cześć, witam was. Przypomnij mi, jak się nazywa nasz y, hotel, hostel? Best Location Lublin, tak? Best Be Location Apartments. Jeszcze. A przepraszam, no. Jak oceniasz lokalizację? Nie, no świetnie, tu jest... Y, wszystko, czego bym się nie spodziewał po nazwie Best Location Lublin. Tam słyszeliśmy pieski wściekłe, które gdzieś tu latają. Widzę kosze na śmieci, widzę kurczę... No, <głos> czego, czego bym nie patrzył, no to... To nie jest bez location. Widzisz Maryjkę. Widzisz rusztowania. Tak. I widzisz chodnik, który biegnie niżej niż asfalt. O, idziemy w ścianę teraz, czy... No właśnie, dlatego w tym o, momencie wyciągnąłem dychtafon. Idziemy przez posę. Bo zaraz zobaczysz, który którędy trzeba przejść, żeby dotrzeć na festiwal na pełowiaków Do Centrum Kultury. Ty się śmiej. Zaczynam jak... Sp... Nie, ty sobie masz tak czy plecak? Mam plecak. To go może zdejmij od razu, bo będzie ciężko przejść. No faktycznie idziemy przełajem. To właśnie go przy... bardziej... Przypnę do siebie. Co widzisz? O kurde, widzę, to jest ten szlaban, tak, rzekomy. Tak, widzę wielki, betonowy. betonowy, no nie wiem, taki próg wielki, betonowy, przez który trzeba przeskoczyć. No, co zaraz zrobię, chyba, że Cię przecisnę. A, jeszcze, jeszcze tak nie przypylem, ale... okej. Okay. Piękna rzecz, nie? To jest droga, którą pokazuje Google Maps. Tu nie jest tak... Ja to sobie znalazłem przypadkiem. I teraz idziemy dalej. Przeszliśmy obok wielkiego betonowego szlabanu. Dobra, widzę jakieś zagrzebione drzewa. E, graffiti, będziemy przechodzić pod mostem. Metalowym, zardzewiałym mostem. Tutaj spokojnie dostaniemy oklep pewnie, jak będziemy wracać. Na razie jest jasno. Właśnie, bo wracamy potem o pierwszej, drugiej w nocy <grym> tędy, też pamiętaj. No, Śmieci z prawej. E, a jak oceniasz stan mostu? Przejechałbyś po nim? E, <grym> to znaczy, to jest chyba pod pociąg, więc <grym> pociągiem raczej nie. Może... Rowerem też w sumie nie. Przeszedłbym po nim. Tu bym się odważył. Okej. Okay. Dobra. No co tu jeszcze powiedzieć? Pod tym mostem jest rzeka. Ona jest pełna... No dobra, może nie pełna, no, ale... Nie, nie. Puszka na ale, śmie ale śmieci jest troszeczkę, no. Piją tutaj często warkę, to... to... Możemy zareklamować. No co tu jeszcze widzę? O, już się robi trochę ładniej. Tak, wychodzimy do cywilizacji. Teraz powiedz mi, powiedzmy, że wiesz, wypełniasz te ankiety dla bookingu. Jak uh -huh. oceniasz lokalizację w skali od zera do stu? Lokalizację? No na razie, znaczy jeśli chodzi o cywilizację, to na razie i tak nie do, dodaliśmy do takiej konkretnej, bo nie widzę jakichś ulic. Ale nie, mówię o lokalizacji hostelu jednak. A. tak? Już wiesz. No na pewno nie bez to. Tak. W sensie, anulowali mi kartę, więc ja i tak na bookingu nie, nie wynają, wynająłem tego. Pewnie jakiś błąd, ale może specjalnie. W każdym razie... Specjalnie, że już nie oceniam lokalizacji. Właśnie, że specjalnie, żeby nie oceniał, bo chyba widzą, że oceniam dość uczciwie. No, ale mogło być gorzej, znaczy może będzie gorzej. To się jeszcze okaże. Wszystko przed nami. Tak, na razie takie mocne 3 na 10. No dobra, to zagok. jakbyś miał wybiegać Old House, albo bez location, co byś wygrał? Nie widziałem Old House widziałeś zdjęcia, widziałem zdjęcia ale myślę, że Old House jest chyba bardziej klimatyczny bo śmieci było, nie było, nie są klimatyczne potwierdzam, dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę Adganie. a proszę bardzo do zobaczenia na festiwalu okay. na początku czyli deskorolka, lata 50 zwykła sztacheta, która dobra, to też nawiążę, że pewnie w horrorach też sztachety były jakieś zabijanie sztachetą albo wbijanie się na sztachetę Początki to oczywiście jakieś wrotki, zabawa, jakieś początki też to jakby klimat takiej hulajnogi. Przyczepianie jakiś pudełka, aby było ułatwienie, jazda. Tu znalazłem zdjęcie z lat 50. i już jest jakieś małe nawiązanie, czyli czaszka, jakieś kości, jakiś horror może. Dla mnie to horrorem jest to, że się przewrócimy i zawsze może być jakaś, jakiś strupek. Deskrolka lat 70. Czyli Stacy Peralta, Tony Art i według mnie takie początki deskorolki lat 70., czyli Jay Adams, który nawiązywał w pewnym momencie na, do swojej jazdy takiej bardziej punkowej, bardziej takiej unicznej. To już jakby był taki moment, zaczął chyba w latach 80. już nawet się tatuować, jakiś miał y, na głowie, nazywali go. Zamek, ponieważ miał zamek jakby głowę otwierał jakby na taki klimat otwartej deskorolki streetowej, anty do wszystkiego. To jest ekipa z początków deskorolki. gentlemen gentleman behind me is a member of a cult called the Barrier Cult or Baku. And where we are is the genesis of their movement. It's barrier. A big part of it is the barrier slowly turns into the representation of skating-type transitions. A barrier is like a pure representation of reaching vertical. Because once you do start to only skate these, that's basically all you want to do. We don't need to skate anything else. All we need is these altars here. So there's sort of a religious aspect to it? Yeah który rok temu obejrzałem e, o dziewczynie, która... są nocą sama, sama do domu. właśnie. Freddy Krueger, który jest często w deskorolce. Połączony jest z e, najważniejszą taką firmą, która wiem, robi kółeczka deskorolkowe. Jest to Speedfire. No, na wszelki wypadek, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby ktoś z Państwa Cześć, z Państwa nie wiedział, ten dzisiejszy film, Halloween, będzie czytany na żywo przez pana Macieja Kudowskiego. <klucz> Jestem ja ja zobaczyć jeden z najsłynniejszych głosów w Polsce, bo poza któremu tak jest, bo wszyscy znają głos, nikt nie wie, jak to wygląda. A no nie wiem, o filmie chyba za dużo nie będę opowiadał, bo przypuszczam, że albo wszyscy, albo większość z nas ten film doskonale zna. Też chwilę czekałam, zanim pojawił się na Splatfian Fest, bo, bo w tym roku obchodzi 40-lecie od rozpowstania. Więc myślałam sobie, że może nie ma co też wysyłać na poprzednich edycjach, tylko doczekać tego 40-lecia. Film uznany za jeden z najbardziej kultowych horrorów czasów nic, nic więcej chyba do, do dodania już nie mam i zapraszam Państwa. w stanie ilimieniu. Halloween, rok 1963. Cukierek albo psikus. Rodzice wrócą dopiero po dziesiątej. Na pewno? Na pewno nikogo nie ma? Michael gdzieś tu był. Nie rób tak. Chodź na górę. On nadchodzi. Musi mi pan wierzyć. Wraca do Hadwit. Znam go. W ogóle czy. Miejcie się na baczności. W przeciwnym razie będzie pokój. Pewnie wyglądam na upiornego lekarza. To moje pozwolenie na problem. Co się pan boi? Dobra, yeah, ja. Poznałem go 15 lat temu. Stracił wszystko. Rozum, sumienie, zdolność empatii, elementarną zdolność odróżniania życia od śmierci. Dobra od zła. Określone czy dowolne? Dowolne to zależy, raczej jest tak miarę dynamicznie, tak dobra, pozytywnie. No Może założyć... za dwie wersje. Tak. Proszę kiedy? Tak. Witam w konglomeracie. Witam w konglomeracie podcastowym czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Nie ok. Czytał, Ach, czytał Maciej Gudowski. Dziękuję. Dziękuję. Tak, horror potrafi się jakby wyłonić wszędzie w każdych warunkach i zawsze się zrealizować, z pomocą dowolnych środków, dużych budżetów, małych budżetów, wszystko jedno, tam gdzie cenzura pracuje i też się i tak się po prostu przegrysie i się wydobędzie, na całym świecie zawsze i wszędzie z każdej kinematografii. Gdzieś ten element musi się wybić, w związku z czym trzeba go tylko znaleźć prawdopodobnie, żeby zrozumieli, że mieliśmy go i mamy go świetnie rozpracowanego. I teraz jak pisałam, ten tekst będzie opublikowany myślę w którym właśnie próbuje to udowodnić. Akurat powtarzali w telewizji wywiad z Ampirem, który oczywiście wszyscy znacie. I patrząc tak na to jednym okiem, drugim okiem, pisząc tekst, przyszło mi do głowy, że to jest sytuacja z teatru wampirów, który w tym jest opowieścią w tej opowieści. E, mianowicie, jak pamiętacie wszyscy doskonale, na czym to polega. Wampiry udają, że nie są wampirami. tak? Założyły sobie teatr w Paryżu, gdzie udają, robią spektakle wampiryczne, udają, że są zwykłymi śmiertelnikami, ludzie są zachwyceni, a w rzeczywistości one tymi wampirami są. E, w związku z czym te nasze horrory troszeczkę stały się czymś takim. One udawały, że nie były horrorami, nie nazywałyby się tak. Na tych dwóch plakatach, które pokazywałam na początku, ewidentnie to widać, włącznie z Mistrzem Pańca, gdzie on właśnie dość podobnie jest nawet do Santiago Łapicki zaaranżowany. Bardzo to nawet przypomina, włącznie z tym rzeźbieniem cieniem, ten właśnie dekadencki paryski talent Vampirów, tak jak sobie go Ray w swoim czasie wymyśliła, a nie Jordan zrealizował. Tak trzeba zrozumieć, że nie musi się coś nazywać horrorem, żeby nim było. I w związku z tym zachęcam do spojrzenia zupełnie inaczej na kinematografię holską, inaczej na te remoty takie, te, które, na których już patrzeć nie możemy, na te wszystkie rękopisy w na te wszystkie maki e, Mi w tym pomogli fani zagraniczni, którzy widzieli je po raz pierwszy w zupełnie innym kontekście, nie dostawali w kanonie, nie? Jak na, mamy historię filmu polskiego, bla bla bla na filmoznawstwie, to nam się nie dobrze tego robi. W gruncie rzeczy oglądamy bardzo krwiste horrory, oglądamy mistrzów, którzy potrafią świetnie wyregulować dramaturgię, użyć tych środków, a raczej trzymając się w klimatycznym horrorze, ale bardzo poruszająco emocjonalnie, czego dobrym przykładem może być karmila. W związku z tym prezentacja gdzieś nam się na stronie pojawi, więc jeżeli chcieli Państwo dotrzeć bo po tytułach, ponieważ nie wszystko łatwo się da znaleźć na YouTubie, Najtrudniejsze do znalezienia jest najlepsza karmila na tym strasznie ubolewa, może się uda gdzieś jakoś coś wydobyć na nowo. Zachęcam do pooglądania po po tych filmów, tym bardziej, że tutaj nie musimy się specjalnie przejmować prawami autorskimi, aczkolwiek kina Polska powinno się za to zdecydowanie wziąć, może się nam uda do tego doprowadzić. A odkrycie zupełnie nowy świat horroru, polskiego horroru, to po pierwsze. Po drugie zupełnie nieoczekiwanie Iwany wcielenia aktorów, których doskonale znacie. I się raptem okaże, że z Kobuszewskiego i Czechowicza można wydobyć pełnokrwistych manów, tak? Jak ogląda się pożarowisko, to aż człowiek żałuje, że Mieczysław Czechowicz nie wystąpił jako Jason Voorhees na przykład a w jakimś typowym staszerze, ponieważ on ma ewidentnie do tego potencjał, mimo że mu go zazwyczaj z byciem aktorem komediowym. Mam nadzieję, że nie wszyscy wszystko widzieli, że jeszcze udało mi się fanom, w końcu mówię do fanów, pokazać kilka rzeczy, których być może albo nie oglądali z tej perspektywy, albo w ogóle nie widzieli. Zachęcam bardzo do dotarcia do tych filmów, żeby sobie poszerzyć optykę, a ludzi, którzy gdzieś działają przy powstawaniu polskich horrorów, gdzieś w przemyśle filmowym pewnie się zakorzenią, no to chciałam jakby pocieszyć, ale też zachęcić do inspirowania się tymi elementami. Mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment. Przy wybiciu się na pik, Chororu klimatycznego, choruru egzystencjalnego, one się w to wpisują po prostu rewelacyjnie. Powiedziałem mi, że Pan nie oczekuje. Czyżbyś inny orbaktora Oczywiście. Że, przepraszam. Nie, nie obraziłem, się sobie Pan obraza, gniew, te problemy mam już na szczęście poza sobą. Widzę, że Pan na tu szachowy problem do rozwiązania. Mm -hmm. Odgłosy szumącego wiatru, ludzie, którzy mówią z tamtego świata, mówiąc lekkim pogłosem, wytrzymane napięcie, a, a równocześnie związanie tego wszystkiego ze współczesnym światem. Być może oni są tylko inspiracją naszego literata, to też jest pewien konstrólę cenzury, a być może oczywiście odwiedzili nas, go, go goście z tamtego świata. Pozwólmy się odwiedzić upiorąc PRL-u. Myślę, że warto. Tyle, dziękuję Państwu. Mamy niedzielę, godzinę 11 ileś, jedziemy na Przyjaciela Wesołego Diabła. Adrian, jak się czujesz? Świetnie, jak zwykle zresztą na festiwalach. Zero snu daje mi taki power, że to niewyobrażalne. Uważaj! Nie wjeżdżaj w ludzi! Ej, serio uwierzyłem, że coś <śmiech> wyskoczyło. No, także moja koncentracja jest w 100% sprawna. A nie jest Ci przykry, ostatni dzień, zaraz się żegnamy, zobaczymy się, nie wiem, za rok? Nie, no gdzie tam za rok. Ja się tak szwędam po Polsce, że zobaczymy się niedługo. Będę A... się unikał na pewno, będę się chował po kontaktach. No dobra. O, bo... Niepełna sala, uciekam. Dobra, to zobaczymy się za rok, no. Więc jest mi smutno. No, tak. No, ostatni dzień obfitujących w seanse. No niektórzy nie zobaczą wszystkich, ale no co, mam się nimi przejmować czy coś? No to byłby absurd. <laughs> Empatyczny adegan w kinach tylko na Splat Filmfest. Dokładnie tak. To co, gotowy na ostatnie 6 filmów? No jak cholera, no znaczy jeszcze nie mam Red Bulla, ale generalnie gotowy. Okej. Okay. No ja na dwa, ale też. To na gazie. Trzymaj się, hej. Wow! Attention, Polish super fans. We're all gonna be in Poland. We're coming to Splat the Splat Film Festival, and the Troma team is so excited. It's they, they're going crazy for Poland and the Splat Film Festival with Monica, Monica, Monica, Monica. Sold that. Mon, let's dance, everybody. Come on, dance a storm for Poland and the Splat Film Festival. Woo <laughs> Wszystkie i już. Dziękuję bardzo. Halo, halo. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich z łóżka. Nawidzę mnie w Łodzi. Tak, dotarłem do domu. Jest późno w nocy. Za kilka godzin muszę wstać do pracy. Tak jak pociąg z Warszawy do Lublina miał dwie godziny opóźnienia ponad tak, pociąg z Lublina do Warszawy teraz mój powrotny miał godzinę opóźnienia już na starcie, już do Lublina przyjechał godzinę po czasie znaczy 40 minut po czasie ale zanim odjechał to tam jeszcze no, to się zwiększyło w sumie na trasie do ponad godziny znowu do Warszawy dojechałem tak spóźniony że mi pociąg przesiadkowy uciech dobrze, że mieszkam w Łodzi, więc z Warszawy jest sporo połączeń tutaj w sensie na trasie Warszawa, Łódź, Łódź, Warszawa no to poszedłem z tym kwitkiem nie? wymienić go na nowy bilet, żeby mieć pewne miejsce do Łodzi. Wymieniłem pół godziny czekania, potem na ten pociąg, idę na peron. Okazuje się, że ten pociąg też jest opóźniony. Coś nie mam szczęścia do PKP. Jeszcze nigdy tak nie miałem, że po prostu w trakcie jednego wyjazdu dwa razy złapać takie kombo, bo teraz też dotarłem tutaj ponad dwie godziny później niż planowo. Więc właśnie pozdrawiam serdecznie PKP. Znaczy nie no, nie hejce, tak? no Już trudno stało się, ale kurczę, to trzeba mieć pecha, jednak. Eee, no mimo wszystko było warto. Gdyby tylko nie trzeba było rano wstawać dzisiaj do pracy, to już w ogóle byłbym przeszczęśliwy. A tak to no cóż. No. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za te 7 dni i teraz jeszcze to nekro. No i co? Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Dobranoc. Hej. Nie chcę mi się wstać, żeby odłożyć dyktafon. <śmiech> o. Serio mi się nie chce. Mm. A już za tydzień, kolejny po mieście, nieprzewidywalne, dziwne, piękne, budzące grozę, historie bizarne. Dziesięć opowieści. Każda z nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego. Współczesna Szwajcaria. Zwyczajna kamienica gdzieś w Polsce. Odległa Azja i miejsca wyimaginowane. Czytelnik nie może być pewien, dokąd zaprowadzą go poszczególne historie. O*** wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat staje się coraz bardziej niepojęty. Francuskie słowo bizar znaczy dziwny ale też śmieszny i niezwykły. Czym jest poczucie dziwności i skąd ono się bierze? Czy bizarność jest cechą świata? Czy może jest w nas? Dowiecie się tego już za tydzień. Tylko w nawiedzonym podcaście.